Odcinek dziesiąty Może kolejna prowokacja przygotowywana przez monarchę i poprzedzająca jeszcze jedną czystkę. Takiej możliwości nie można wykluczyć, samoobwinionemu bowiem dziwnie łatwo udało się uniknąć jakiejkolwiek kary. Wystarczyło wstawiennictwo metropolity, bojarskie poręczenie i przyznajmy znaczny, bo wynoszący dwadzieścia tysięcy rubli okup za jego głowę, aby ujść cało. Po kilku latach w czasie jednej z wielu masowych egzekucji car rozkazał rzucić głowy straconych przed dom Stisławskiego, uznając go jakby w ten sposób za przywódcę prawdziwego czy rzekomego spisku, Mstisławskiemu nic się przecież nie stało. W innym widowisku główną rolę odegrał chan tatarski w służbie rosyjskiej Sain Bułat, nazywany Symeonem po chrzcie w lipcu 1573 roku. Jesienią 1575 roku Iwan IV zrzekł się tytułu Wielkiego Księcia na jego rzecz. Symeon przez 11 miesięcy był formalnie władcą państwa moskiewskiego. Potem otrzymał na pocieszenie po straconym tytule Ziemię Twerską i Torżek wraz z kolejnym tytułem Wielkiego Księcia Twerskiego. Wkrótce po intronizacji Symeona Iwan zwrócił się do niego z uniżoną supliką wystosowaną w imieniu własnym i synów, by pozwolił na dokonanie selekcji bojarów, szlachty oraz urzędników dworskich, a następnie przekazał ich Iwanowi według jego wskazówek. Ludzie ci tracili swoje posiadłości w ziemszcinie, otrzymując zamian majątki w udzielnym księstwie Iwana. Do złudzenia przypominało to wydarzenia z 65 roku, kiedy Iwan zrzekł się korony, a następnie, podzieliwszy państwo na dwie części, stworzył własną, oddaną mu gwardię, obdarzając ją dobrami zabranymi bojarom. Poza podobieństwem wydarzeń rozdzielonych całym dziesięcioleciem, dostrzeżemy przecież i różnice. Obecnie Iwan IV nie opuścił stolicy. Ze skarbu zabrał carskie regalia, a do wyznaczonego sobie księstwa udzielnego włączył Moskwę, Psków, Rostów, Dymitrow, Staricę, Rżew i Zubcow. Do grona najbliższych współpracowników powołał osoby nieodgrywające poprzednio w opryczni niepoważniejszej roli – Dymitra i Borysa Godunowów, Bogdana Bielskiego, Atanazego Nagoja i jego brata. Warto dodać, że wpływy tego ostatniego na cara były ogromne. Gdy rozwiódł się z czwartą, a następnie i piątą żoną, Anną Wasilczykową, po raz szósty ożenił się z wybranką pochodzącą z tej właśnie rodziny Marią. Nie jest zresztą wykluczone, że było to już siódme małżeństwo monarchy, gdyż przypuszcza się, iż jedna z jego nałożnic, Wasylisa Mielientiewa, także była jego żoną. Małżeństwo z Marią Nagoją zostało zawarte we wrześniu 1580 roku. Powstała więc nowa grupa uprzywilejowanych, która swoją pozycję zachowała aż do końca panowania Iwana IV., Przeciwnicy polityczni ponieśli śmierć w kolejnej masowej egzekucji, tej właśnie, po której odrąbane głowy rzucano przed dom byłego oprycznika Mstisławskiego. Być może była to rzeczywiście druga oprycznina stanowiąca odpowiedź na pierwszą, podobnie jak pierwsza stanowiła odpowiedź na rządy wybranej rady, ta zaś na rządy bojarskie w okresie regencji Heleny Glińskiej. pełna roku... Zachukane i przerażone książątko tatarskie z ulgą przyjęło wiadomość o końcu maskarady. Iwan IV powrócił na Kreml. Rozdział piąty. Wojny i rokowania. Niemniej ważną niż problemy polityki wewnętrznej dziedziną działalności Iwana IV była polityka zagraniczna. Skoncentrowane w pobliżu granic rosyjskich wojska litewskie i tatarskie, Czchały tylko na odpowiedni moment dla zadania ciosu. Śmierć Wasyla III, wstąpienie na tron jego trzyletniego syna, osłabienie wywołane walką rodów możnowładczych rozbudziły nadzieję sąsiadów na pokonanie państwa moskiewskiego. Niemal w tym samym czasie upłynął termin rozejmu litewsko-rosyjskiego. Przyszłość państwa i trwałość pozycji małoletniego Iwana mogła zależeć od zachowania się Litwy. Nic też dziwnego, że regentka Helena Glińska postanowiła wybadać nastroje panujące w kraju przeciwnika i do instrukcji dla specjalnego wysłannika zwyczajowo informującego dwory o dokonanej zmianie władcy dodała pytanie, czy król zamierza skierować do Moskwy poselstwo dla pertraktacji o przedłużenie rozejmu. Zygmunt August, gdyż o niego chodziło, Koronowany w 1530 roku za życia ojca na 18 lat przed jego śmiercią na króla Polski i od poprzedniego roku wielki książę litewski, Zygmunt I stary, prócz praw zwierzchnich w stosunku do syna, zachował także dla siebie tytuł najwyższy książę litewski, nie zamierzał wcale o to zabiegać. Postanowił uśpić czujność przeciwnika i grać na zwłokę, aby lepiej przygotować się do działań wojennych i zaskoczyć Moskwę. Zaproponował więc odwrócenie propozycji. Niech książe moskiewski wyśle swoich posłów, a on, Zygmunt, da im listy żelazne gwarantujące bezpieczeństwo osobiste w czasie przejazdu przez ziemie litewskie. Jak się jednak okazało, podobne plany zrodziły się również w państwie rosyjskim. Kontakty uległy zerwaniu. Litwa uderzyła pierwsza. W sierpniu 1934 roku hetman litewski Jerzy radziwił, spustoszył okolice kilku miast leżących na pograniczu, nie osiągnął jednak decydującego zwycięstwa w polu. W drugim etapie kampanii spalono Radogoszcz, ale musiano wycofać się spod Staroduba, Czernichowa i Smoleńska. Po otrzymaniu wiadomości o rozprzężeniu w państwie moskiewskim, ucieczce Siemiona Bielskiego i Iwana Lackiego nie przypuszczano, by stać było je na podjęcie szybkiej akcji odwetowej, Radziwił rozpuścił wojska na zimę. Wkrótce jednak okazało się, że informacje, jakimi dysponował Dwór Wileński, były prawdziwe, lecz mocno spóźnione. Na przełomie października i listopada ruszyły do boju pułki rosyjskie, dowodzone przez Oboleńskich i Gorbatych. Nie napotykając poważniejszego oporu, podeszły niemal pod samo zagrażając rodzinie Królewskiej, która podówczas znajdowała się w mieście. Rachunek został wyrównany. Tym starannie obydwie strony przygotowywały się do kampanii w roku następnym. Litwa otrzymała wydatną pomoc od korony, nie tylko w postaci najętych za jej pieniądze tysiąca żołnierzy, sama wystawiła 5000 tysięcy, ale również hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego, który posiadał decydujący głos w Radzie Wojennej, chociaż formalnie dowodził niezbyt uzdolniony Jerzy Radziwił Na czele wojska rosyjskiego stanęli Wasyl Szujski, oraz Iwan Oboleński-Owcina-Tieliepniew. Na północy, nad jeziorem Siebiesz udało się Moskwie wybudować twierdzę i zagarnąć część terytorium litewskiego, natomiast na południu inicjatywa należała do wojsk polsko-litewskich. Zdobyły one homel, a następnie używszy materiałów wybuchowych starodób. I wzięto tutaj do niewoli wojewodę Fiodora Oboleńskiego-Owcinę-Tieliepniewa a rozjuszony mężnym oporem obrońców Jan Tarnowski nakazał ściąć blisko półtora tysiąca żołnierzy rosyjskich. Miasto spalono, mordując także wielu jego mieszkańców. Litwie nie udało się jednak utrzymać poza homlem zdobyczy z kampanii 35 roku. Zabrakło pieniędzy i wojska najemne rozeszły się do domów. Obydwie walczące strony poszukiwały dróg prowadzących do honorowego zawieszenia broni, satysfakcjonującego zarówno Litwinów jak i Rosjan. Niewiele brakowało, aby obustronne starania spełzły na niczym, gdyż przez kilka miesięcy trwał spór o to, kto pierwszy winien wysłać poselstwo do przeciwnika. Radziwił pisał, że nie wypada, aby stary król występował pierwszy, skoro książę Moskiewski był zaledwie kilkuletnim dzieckiem. Hetman proponował spotkanie na granicy. Propozycja została odrzucona, gdyż, jak twierdzili Rosjanie, w sprawach protokolarnych decydować winno nie starszeństwo władców, lecz Dostojeństwo państw przez nich rządzonych Spotkanie posłów na granicy uznano w Moskwie za niepotrzebny wymysł sprzeciwiający się dotychczasowym tradycjom Kontaktów jednak nie zrywano, a nawet nastąpiła wymiana osobistych przedstawicieli władców Wreszcie w Moskwie zjawiło się wielkie poselstwo litewskie kierowane przez wojewodę połockiego Jana Glebowicza Pertraktacje pokojowe przypominały początkowo dziecinne przekomarzanie się, kto zaczął. Rzecz jasna takie stawianie sprawy nie mogło przynieść żadnego rezultatu i osiągnięcie oczekiwanego porozumienia przeciągało się ponad wszelką miarę. Wreszcie zniecierpliwiony Chlebowicz oświadczył, że rozgrzebywanie minionych spraw nie powinno być przedmiotem pertraktacji i należałoby raczej rozpocząć rozmowy o przyszłości. Warunki, jakie przy tym zaproponowała Litwa, okazały się nie do przyjęcia dla Moskwy. Litwini zażądali bowiem oddania Nowogrodu i Pskowa znajdujących się w rękach rosyjskich. Pierwsze spotkanie posłów, na którym miano przedstawić wzajemne żądania, zakończyło się kłótnią, demonstracyjnym opuszczeniem sali obrad przez posłów moskiewskich i wyprowadzeniem z niej posłów litewskich. Kolejne spotkanie początkowo też nie dawało nadziei na rychłe zaprzestanie wojny – Obrażeni Litwini siedzieli w milczeniu, czekając na przeprosiny, do których z kolei nie kwapili się wysłannicy wielkiego księcia. Wreszcie bojarze oświadczyli, że zasadniczym warunkiem podpisania przez Moskwę traktatu pokojowego winno być zwrócenie i Smoleńska. Nie trudno dziwić się, że znowu wybuchła kłótnia, trwająca jeszcze przez następne dwa posiedzenia. Rokowania nie zostały jednak zerwane. Obydwie strony nie spieszyły się ze wznowieniem działań wojennych. Posłowie litewscy zaproponowali na koniec zawarcie rozejmu, który podpisano w 1937 roku po kilku spotkaniach uczestników pertraktacji. Nowa twierdza siebież pozostała w rękach moskiewskich, Homel przy Litwie. dwie strony zatrzymywały jeńców zdobytych w czasie wypraw wojennych. Rozejm zawarto na pięć lat, aż do 1942 roku. Wynegocjowany traktat był niewątpliwie sukcesem dyplomacji rosyjskiej. Posłowie litewscy przybyli do Moskwy, a więc uznali większe dostojeństwo państwa rosyjskiego. Odzyskano prawie wszystkie ziemie zagarnięte w ostatniej kampanii przez Litwę. Na granicy zachodniej zaś uzyskiwano pięć lat pożądanego spokoju. Poświęcano jedynie kilku bojarów, którzy dostali się do niewoli litewskiej, ale i tak ich życiu nie zagrażało poważniejsze niebezpieczeństwo – w państwie moskiewskim znajdowało się bowiem wielu żołnierzy przeciwnika wziętych w niewolę, którzy nie pochodzili wprawdzie z wielkich, możnowładczych rodów, mogli przecież z powodzeniem spełniać rolę zakładników. Moskwa mogła teraz spokojnie skoncentrować swoje wojska na granicy południowej, a jej dyplomaci szukać możliwości współdziałania z nimi w dziele likwidacji Hanatu Kazańskiego. Wprawdzie niebezpieczniejszy był inny spadkobierca dziedzictwa Złotej Ordy, Hanat Krymski, jednakże w tym wypadku utrzymywała się równowaga sił. Doświadczenie polityczne nakazywało więc raczej wykorzystywać istniejące szanse rozwiązań pokojowych, a nie wdawać się w konflikt zbrojny, którego wyniku nie dało się przewidzieć. Pod tym względem kazań był kąskiem znacznie łatwiejszym do spożycia. Niemal natychmiast po śmierci Wasyla III na Krym wyprawiono posła do Sahib Gireya, Hana Krymskiego, któremu obiecywano bogate prezenty w zamian za uznanie nowego księcia moskiewskiego. Na wszelki wypadek nie określano bliżej ich wartości. Obawiano się, że Han może zażądać więcej. Nie pozwalano natomiast posłowi nadawanie obietnic, które mogły oznaczać przywrócenie dawnej zależności państwa moskiewskiego od Tatarów, a więc zobowiązania do składania corocznej daniny czy też ślubowania na wierność. Dobre przyjęcie posła na Krymie nie oznaczało przecież zerwania z tradycyjnym zwyczajem tatarskim najeżdżania na ziemię sąsiadów. W Saraju nie ostygło jeszcze miejsce po Ilii. Czeliszczewie, bojarze posłującym do Tatarów, a orda już ruszyła na kolejną wyprawę po łupy i jasyr. Nie dość na tym, zdążono dopaść i doszczętnie ograbić samego Czeliszczewa. W Moskwie postanowiono w odpowiedzi wykorzystać spór władzę, jaki wybuchł w tym czasie między Sahib Girejem a Islam Girejem. Rosja wypowiedziała się za ostatnim z imienionych pretendentów do miejsca w pałacu Hanna. Nie pomogło to wiele. Islam Girej, niezadowolony ze zbyt szczupu, jak mu się wydawało ilości podarków, uderzył w 1935 roku na Moskwę, dokonując dywersji w czasie starcia sił rosyjskich z Litwą. Rosjanie sięgnęli do innego środka represyjnego, zaaresztowano jego posłów do Iwana. Na krótko jednak, gdyż Handatarski tłumaczył, iż wyprawa była dziełem nie jego, lecz konkurenta, Sahib Gireja. Nie przeszkadzało mu to przecież upominać się bez końca o nowe prezenty. Wiele z jego życzeń w tej mierze zostało uwzględnionych. Moskwa starała się nie drażnić Hanna. Jeden z pierwszych rosyjskich uciekinierów politycznych, książę Siemion Bielski, przyjechał z Wilna do Konstantynopola i tam montował antymoskiewski sojusz turecko-tatarsko-polsko-litewski. Misja Bielskiego zakończyła się wprawdzie pomyślnie, Lecz odpowiednie porozumienie zawarto zbyt późno, aby mogło zostać wprowadzone w życie. Tymczasem bowiem podpisano już moskiewski traktat rozejmowy. A Moskwa znalazłaby się w poważnym niebezpieczeństwie, gdyż obietnice sułtańskie wskazywały na możliwość uzyskania stosunkowo łatwej nad nią przewagi. Turcja wspólnie z Tatarami zamierzała wystawić przeszło 40-tysięczną armię, nie licząc oddziałów Sahib Gireya. Jednoczesne uderzenie wojsk litewskich i polskich z zachodu miało przynieść całkowite rozbicie rodzącej się potęgi moskiewskiej. Król Polski nie zamierzał jednak naruszać postanowień podpisanego rozejmu, a i sułtan, dowiedziawszy się, że pozycja sahib giryja nie jest tak silna, jaką sam przedstawiał, wycofał się ze swych propozycji. Rząd rosyjski wiedział o grożącym mu niebezpieczeństwie, gdyż Islam Girej informował go niemal o wszystkich posunięciach tureckich, a także o akcji Bielskiego w Konstantynopolu. Każdy z partnerów zabezpieczał sobie odwrót i porozumiewał się jednocześnie zarówno ze swymi aktualnymi sprzymierzeńcami, jak i przeciwnikiem. Rząd regentki Heleny Glińskiej zapłacił Islam Girejowi za zgładzenie Bielskiego – ale w tym samym czasie przesłał księciu Siemionowi list żelazny, gwarantujący mu bezpieczeństwo oraz darowanie win w razie jego powrotu do Moskwy. Bielski przewidywał jednak, że udzielone mu gwarancje mogą okazać się niewystarczające i nie spieszył się z powrotem. Po kilku miesiącach sytuacja uległa zmianie. Islam Girej został zabity przez jednego z chanów nogajskich, który wziął do niewoli Bielskiego i przekazał go Sahib Girejowi. Ten nie miał już konkurenta na Krymie, poczuł się pewniej i zaczął rozmawiać z Moskwą innym tonem niż czynił to dotychczas. Zażądał nawet przywrócenia obyczaju składania corocznej daniny. — Nie czekaj, posła naszego — pisał Sahib Girej — nie odkładaj sprawy, a jeżeli zwlekał będziesz, nie spodziewaj się od nas dobroci. Pójdziemy nie tylko z samą konnicą tatarską, ale i z moimi armatami oraz z stoma tysiącami konnych sułtana. Ziemia kazańska to moja jurta, han kazański to mój brat. Żebyś więc od dnia dzisiejszego poczynając nie wyprawiał się zbrojnie przeciw Kazaniowi, a jeśli tak uczynisz, zobaczysz mnie w Moskwie. Kazań był podporządkowany Moskwie, ale po śmierci Wasyla III, a zwłaszcza w czasie wojny moskiewsko-litewskiej rozpoczął próby zerwania tej zależności. W 535 roku zabito sprzyjającego Rosji Hanna, Dżana Alego, wybierając na jego miejsce Safę Gireja z Krymu. Stronnictwo moskiewskie nie zrezygnowało przecież z prób odzyskania władzy. Helena Glińska udzieliła mu poparcia. Z Bielu Aziera przewieziono na Kreml więzionego od lat byłego Hanna Kazańskiego, Szacha Alego, i z demonstracyjną serdecznością przyjęto na dworze. Tymczasem nowy władca kazania nie czekał na atak rosyjski i uderzył pierwszy. Dwie wyprawy tatarskie w latach 1536-1537 spustoszyły okolice Kostromy i Muromia. Zarówno one, jak i ultimatum Sahib Gireya powstrzymały Moskwę od działań odwetowych. Jednocześnie postanowiono ochłodzić nieco zapały Sahib Gireya, do którego w imieniu Iwana napisano między innymi. Ulegając twym prośbom, wstrzymałem wojsko i posłałem swego człowieka do Safy Gireja. Jeśli chce z nami pokoju, niech przysyła do nas dobrych ludzi, a my odnosić się będziemy do niego, jak dziad i ojciec nasz odnosili się do poprzednich hanów kazańskich. Pisałeś do nas, że ziemia kazańska to jurta twoja. Patrz przecież w twoje stare kroniki, czy nie świadczą one o tym, że ziemia będzie tego, który ją zdobył? Pamiętasz dobrze, jak Hanowie postradawszy swoje jurty w ordzie Przyszli przeciw Kazaniowi i wzięli go orężem A nie pamiętasz, jak dziad nasz dzięki łasce Bożej zdobył Kazań i usunął Hana Prze to ty, bracie nasz, pamiętając o przeszłości swojej Nie zapominaj też o naszej Przygotowywano się do nowych starć Budując umocnienia na rubieżach państwa Wznosząc nowe grody na miejscu spalonych Fortyfikując również Moskwę, w której otoczono potężnymi murami kamiennymi, Kitajgorod, centralną część miasta przylegającą do Kremla. Mury miały ponad 6 metrów grubości i przeszło sześć wysokości. Trzy rzędy strzelnic i tarasy przeznaczone dla armat. Wybudowano trzynaście baszt, z których sześć pełniło jednocześnie funkcję bram wjazdowych. Jak widzimy, groźby tatarskie traktowano poważnie. Sahib Girej chciał odzyskać kazań, ale nie otrzymując spodziewanego poparcia ani ze strony sułtana tureckiego Sulejmana Wspaniałego, ani też króla Zygmunta I Starego kontynuował korespondencję z rządem rosyjskim pełną wzajemnych wyrzutów i pogróżek. Pisał więc do małego Iwana. Ojciec twój nie przestrzega obyczajów monarszych. Żaden z władców nie czynił tak jak on. Ludzi naszych u siebie pozabijał. Później, dwa lata temu, Posłałem swych ludzi do kazania, twoi ludzie pochwycili ich po drodze i przyprowadzili do siebie, a matka twoja kazała ich pozabijać. Mam przeszło sto tysięcy wojska. Jeśli z ziemi twojej wezmę po jednej głowie, ile utraci ziemia twoja, a ile przybędzie w mym skarbie? Idę, bądź gotowy. Nie idę w skrycie. Zagarnę ziemię twoją, a jeśli zechcesz uczynić mi krzywdę, w mojej ziemi twoja noga nie postanie. W tej sytuacji na Krym wysłano liczne prezenty i rychło otrzymano niedwuznaczną odpowiedź – tego właśnie oczekiwaliśmy od ciebie. Spokój nie trwał długo. Han Krymski, rozuchwalony uzyskanym sukcesem, przysłał swego posła do Moskwy z pismem uznającym tytuł wielkoksiążęcy Iwana, dopiero wszakże pod warunkiem opłacania corocznej daniny. Rosja nie wyraziła na to zgody. Na Kremlu pojawił się więc kolejny poseł Sahib Gireja, który przywiózł pismo zawierające wiele zwrotów obraźliwych dla młodego władcy. Tatarzy kazańscy ruszyli ponownie przeciw państwu moskiewskiemu, a w 1541 roku uderzył sam Sahib Girej. Poza spustoszeniem kraju nie osiągnął jednak poważniejszych sukcesów. W Moskwie postanowiono przerwać stan ciągłego niepokoju utrzymującego się na granicy południowej i przynajmniej oderwać kazań od krymskiego sojusznika. W 45 roku ruszyła pierwsza rosyjska wyprawa przeciw Hanatowi. Brak współdziałania między poszczególnymi oddziałami spowodował, że wprawdzie zarówno jedna, jak i druga strona mogły zapisać na swoje konto po kilka wygranych starci potyczek. Nie przesądziły one jednak ani o zwycięstwie któregokolwiek z przeciwników, ani też nie zmieniły status quo. Pochód wojsk rosyjskich spowodował natomiast wzmocnienie się pozycji antykrymskiej w Kazaniu. Wygnano Safę Gireja, a jego miejsce zajął przysłany z Moskwy szach Ali, nie na długo. Wkrótce musiał uciekać z miasta i ponownie szukać schronienia u wielkiego księcia moskiewskiego. Po koronacji w ostatnich miesiącach 47 roku car Iwan postanowił stanąć na czele wypraw przeciw kazaniowi. Łagodna zima nie pozwoliła jednak na przetransportowanie ciężkiej artylerii oblężniczej Lud na Wołdze łamał się pod jej ciężarem I wraz z armatami i ludźmi poszły na dno plany błyskawicznego podboju Hanatu W czterdziestym roku zmarł Safagirej Następcą okrzyknięto jego dwuletniego syna Utemysza Sytuacja sprzyjała Moskwie pod koniec roku Iwan ponownie wyruszył przeciw Kazanowi. W wyprawie wziął również udział brat jego Jerzy. W lutym 50 roku wojska rosyjskie stanęły pod murami twierdzy. Natychmiast przystąpiono do szturmu, ale mimo wielkich strat własnych nie udało się przełamać oporu obrońców. Tymczasem nadeszła odwilż, stopniały śniegi. Konie, wojsko i wozy grzęzły w błocie, komunikacja stała się niemożliwa. Wojewodowie powrócili do sporów o miejsce w hierarchii stanowisk. Nie podporządkowywali się rozkazom innych, współdziałanie zawodziło. Po 11 dniach krwawych starć zarządzono odwrót. Iwan nie wracał przecież całkowicie pustymi rękami. Nieopodal kazania u ujścia Swijagi do Wołgi założył fortyfikowane miasto Swijarszsk, Mające mieszkańcom Kazania stale przypominać o pretensjach moskiewskich i stanowiące bazę wypadową dla zamierzonych w przyszłości ataków. Zbudowanie twierdzy dowodziło nieustępliwości Moskwy w sprawie kazańskiej i zaczęło powodować stopniową zmianę sytuacji. Dotychczasowi sojusznicy tatarscy, plemiona czeremyskie, czubaszskie i mordwińskie przeszli na stronę rosyjską. Zanim pozwolono im złożyć przysięgę wierności, Wypróbowano ich przekonania, rzucając przeciw Kazaniowi bez żadnego przygotowania. Oczywiście i ta akcja nie przyniosła żadnych efektów wojskowych, poza zdziesiątkowaniem atakujących przez artylerię. Skazania przechodzono na stronę rosyjską. Rozpoczęły się w nim tarcia między Tatarami Krymskimi, a miejscową ludnością. Wreszcie w sierpniu 50 roku Iwanowi IV udało się ponownie obsadzić Szacha Alego na tronie kazańskim. Hanat podzielono na dwie części. Północna miała podlegać Rosji, południowa pozostawała pod władzą Hanna, który musiał poza tym zgodzić się na wypuszczenie kilkudziesięciu tysięcy jeńców rosyjskich zagarniętych w czasie corocznych wypraw łupieszczych. Nastroje ludności i wielmożów kazańskich zmieniły się znowu. Zaczęto utyskiwać na upokarzającą cenę, którą zapłacono za pokój. Szach Ali niezbyt spieszył z wypełnieniem warunków traktatowych, obawiając się własne życie, tym razem zagrożone przez niezadowolonych poddanych. Tymczasem w Moskwie coraz głośniej mówiono o tym, że wielu Rosjan ukryto przed oczami ich ziomków i muszą nadal znosić niewolę. Wieści o tym dotarły wreszcie do cara. Dokazania ruszyło poselstwo rosyjskie książę Dymitr Palecki i diak. Iwan Kłobukow. Wieźli za sobą bogate dary dla Hana, jego rodziny i urzędników. Misja ich nie sprowadzała się przecież do prostej wymiany zwyczajowych komplementów i przekazania wiezionych podarków. Na miejscu mieli stanowczo zażądać wypuszczenia wszystkich jeńców rosyjskich z niewoli i zagrozić nawet wojną w wypadku, gdyby ich postulaty nie zostały uwzględnione. Po drodze minęli się z poselstwem kazańskim jadącym do Moskwy z poleceniem wyproszenia zwrotu północnej części Hanatu. Rozmowy trwały jeszcze, gdy Iwan IV został powiadomiony przez Szacha Alego o spisku antymoskiewskim wykrytym w kazaniu i próbie zamachu na życie Hana. Szach Ali donosił, że zaprosił swych przeciwników na ucztę i tam rozkazał pozabijać, a teraz prosił cara o przysługę, by ten zrobił to samo z posłami tatarskimi bawiącymi w Moskwie, gdyż oni także należeli do spisku. Iwanowi znudziły się już bezpłodne pertraktacje. Postanowił zamknąć wreszcie całkowicie sprawę kazańską, przysparzającą mu corocznie wiele kłopotu. O wadze wysłanej przez niego nowej legacji do Szacha Alego świadczy fakt, że na jej czele postawił swojego najbliższego podówczas współpracownika, Aleksego Adaszewa. Ten zaś zażądał w imieniu cara zgody na wprowadzenie wojsk rosyjskich do miasta. Han kluczył jak umiał najlepiej. Tłumaczył, że takie postępowanie może spowodować wybuch otwartego powstania skierowanego nie tylko przeciw niemu, lecz równie przeciw wszystkim zwolennikom orientacji prorosyjskiej. Przedstawione argumenty wzbudziły podejrzenia wysłanników rosyjskich. Na wszelki wypadek dokazania kazania wkroczył niewielki oddział strzelców, któremu powierzono ochronę osobistą Szacha Alego. Tymczasem pomoc dla Moskwy nadeszła z najmniej oczekiwanej strony – Kazańska arystokracja uznała, że największe niebezpieczeństwo grozi ze strony Hanna, który, jak to pokazała urządzona przez niego krwawa uczta, nie cofnie się przed żadnym sposobem likwidacji przeciwników. W styczniu 1952 roku w Moskwie zjawili się przedstawiciele kazania, prosząc cara, by usunął szacha, alego zajmowanego stanowiska i wyznaczył swojego namiestnika. W wypadku, gdyby postulat ten nie został spełniony, Grożono samodzielnym rozwiązaniem nabrzmiałego konfliktu, co mogło oznaczać tylko jedno – powstanie w kazaniu przeciw Szachowi Alemu i zerwanie wszystkich powiązań z Moskwą. Adaszew ponownie wyruszył do kazania z delikatną misją sunięcia Hana. Ten uprzedził wypadki. Wjechał z miasta wraz ze swoimi współpracownikami i schronił się w Swijarszku. Adaszew zażądał wpuszczenia do kazania rosyjskiej załogi wojskowej wyznaczonego namiestnika księcia Simeona Mikulińskiego. Formalną podstawę tych żądań stanowił układ zawarty kilka miesięcy wcześniej przez Tatarów Kazańskich z Iwanem IV w Moskwie. Wydawało się, że Rosjanie nie napotkają już żadnych trudności. Coraz nowe grupy ludności przysięgały carowi rosyjskiemu wierną służbę, i nagle rozrzucił się pogłoski, że Rosjanie po opanowaniu miasta zmuszą wszystkich do przejścia na prawosławie, urządzą pogrom i zrabują cały majątek mieszkańców. Wydarzenia potoczyły się teraz z ogromną szybkością. Bojarów nie wpuszczono do miasta. W Swiarsku uwięziono bawiących tam przedstawicieli arystokracji kazańskiej, a w Kazaniu urzędników rosyjskich. Po potyczce pod murami miasta Rosjanie skazali na śmierć i stracili kilku złapanych dowódców tatarskich. Wojna była już nieunikniona. W kwietniu 52 roku Iwan znowu stanął na czele wyprawy.